Jest Pan Panie Prezesie nie tylko właścicielem firmy, która produkuje i sprzedaje maszyny, ale przede wszystkim jest Pan rolnikiem. Jak każdy z nas i naszych słuchaczy równocześnie otwiera Pan Centrum Badawczo-Rozwojowe i pierwsza rzecz, odnoszę wrażenie, że robi Pan po prostu z takiej troszeczkę naukowej ciekawości. Jak to jest, że to działa? Dlaczego to działa dobrze? Czy można coś zrobić, żeby to działało jeszcze lepiej? Czy dobrze Pana wyczuwam? Dokładnie tak. Dla mnie najistotniejsze jest to... To, żeby poznać przyczyny, może trochę złe sformułowanie przyczyny, ale czynniki, które wpływają na to, że tak jest dobrze. Dlaczego konkretna maszyna, w tym przypadku siewnik do siewopasowego Mzuri, powoduje to, że jest lepszy rozwój systemu korzeniowego, że są lepsze plony, że jest lepiej wykorzystywana nawozy przedsiewne, że jest wyższy plon w stosunku do tradycyjnych technologii. czy... Że wyższa zawartość białka, czy chociażby zaolejenie w rzepaku, także te czynniki nas bardzo interesują, Trzeba je poznać, żeby wiedzieć, w którym kierunku potem rozwijać daną technologię. W jaki sposób zainteresował się Pan technologią strip -till? No bo sądzę, że gdy był Pan jeszcze dzieckiem, no to pokolenie Pana rodziców to o takich rzeczach nie myślało. To bardzo dobrze Pani rektor tutaj wróciła do mojego dzieciństwa, bo ja jako syn rolnika zawsze pracowałem na polu i jedną z najgorszych dla mnie, może nie najcięższych, ale najgorszych prac, które zawsze ojciec mi zlecał, to była orka. Wydało się, czyli pan chciał uniknąć tej orki. Zastanawiałem się, czy nie ma jakichś innych technologii, gdzie tą orkę można pominąć. Ja oczywiście w tej chwili mówię troszeczkę z, z przekąsem. Niemniej tak, ja zawsze poszukiwałem technologii, która pozwala nam zminimalizować koszty, a zwiększyć nasz dochód rolniczy. Maszyna Mzuri może nie była pierwszą maszyną, którą testowałem, były wcześniejsze rozwiązania, które były bardzo podobne do rozwiązania Mzuri, tylko bardzo nieprecyzyjne. I, i Mzuri, którą gdzieś tam wypatrzyłem w internecie, to była maszyna, która e, na pierwszy rzut oka pozwalała na precyzyjny zasiew rośliny uprawnej i bardzo szybko się o tym przekonałem, lecąc do Anglii. Do Martina Lola, ówczesnego właściciela tej firmy, na jego zaproszenie przyleciałem, pojechaliśmy na pole i od razu wiedziałem, że to jest to, że to jest ta maszyna. Po obejrzeniu stanu upraw, po obejrzeniu struktury gleby, wiedziałem, że coś w tym jest. I wyjeżdżając już wyjechałem jako właściciel dwóch maszyn. A proszę powiedzieć, będąc dzieckiem, będąc młodym człowiekiem nie lubił pan orki, a który z zabiegów, czy którą z uprawek pan lubił jakoś tak szczególnie? Troszeczkę z przekąsem, że nie lubiłem tej orki. Orkę lubiłem, tylko problem był natury takiej, że kiedyś coś takiego stosowało się jak dorywka. I zauważałem, że tam, gdzie nie ma resztek pożniwnych, a jest w sierpniu bardzo sucho i nie ma opadów, no to po prostu nie można prawidłowo wykonać tej podorywki i widziałem, że tutaj są jakieś błędy. No ja mówię, nie mówię jako dziecko, tylko potem jako dorastający już młody człowiek, który gdzieś tam rozpoczął swoją karierę najpierw w technikum rolniczym, potem, potem na uniwersytecie, czy wtedy jeszcze Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Zawsze poszukiwałem pewnego rodzaju technologii, które by pozwoliły na bardziej efektywne rolnictwo. Moja droga życiowa, czy moja kariera biznesowa się rozpoczęła od sprowadzania maszyn rolniczych z Niemiec i sprzedawania ich najpierw w Polsce, czy tam potem po całej Europie, czy po całym świecie nawet. I miałem możliwość na swoich polach przetestowania naprawdę najróżniejszych technologii, bo kupowałem najróżniejsze maszyny, które potem wykorzystywałem u siebie w gospodarstwie i miałem takie szerokie pojęcie o tym, co jaka firma, jaka technologia jest w stanie mi zaoferować. Dlatego spotykając się z marką Mzuri, wiedziałem, że to jest to. Dwa lata suszy prognozować można, że w tym roku również będzie susza. I pytanie najważniejsze, gdy pług nie chce w glebę wejść, bo jest aż tak sucha, to maszyna do striptilu sobie radzi? Jak sobie radzi? A jeśli jest nadmiar wody? Maszyna Mzuri praktycznie radzi sobie w każdych warunkach. Susza w Polsce niedobory może Okresowe niedobory wody są i to one są już widoczne i to borykamy się z tym już od kilku lat. Niemniej są rynki, które są jeszcze bardziej, nazwijmy to umownie, ubogie w wodę. Czy ten niedobór opadu jest jeszcze większy, chociażby rynek turecki czy południe Ukrainy, gdzie nasza technologia się sprawdza fantastycznie ze względu na to, że prawidłowo wykorzystywana nasza technologia daje rezultaty. Czyli przede wszystkim jesteśmy w stanie otrzymać wschody nawet w takich okresowych. Niedoborach wody. A okresowych to już prawie ze sezonowe się zaczynają robić. To, to prawda, to prawda. Ten zmieniający się klimat jest, jest niestety faktem i to, co już wcześniej powiedziałem wypadkową tych różnych zbiegów, może nie okoliczności, ale czynników typu zmieniający się klimat, typu duży nacisk na ekologię, typu efektywniejsze wykorzystanie nawozów, typu problemy z niedoborem pracowników i tak dalej, przyczyniły się do tego, że tak szybko podjęliśmy decyzję o budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego i chcemy rozwijać tę technologię siewu pasowego Mzuri, ze na to, że ona Idealnie wpisuje się w obecne realia panujące na rynku rolniczym, bo nie bez kozeru używamy hasła ekonomicznie, ekologicznie i dochodowo, bo po prostu na przestrzeni tych 8 czy 9 lat badań, jesteśmy w stanie każdemu pokazać to już na liczbach. I na koniec, panie prezesie, jeszcze króciutko, jakie cele, takie krótkoterminowe, pan widzi na najbliższy, no powiedzmy miesiąc, rok? Krótkoterminowe cele to przede wszystkim wdrożenie wszystkich badań, które mamy już w głowie, a które otwarcie tego centrum pozwoli na wdrożenie już tych badań, bo mamy do tego celu, mamy już zakupioną aparaturę i to jest taki najbardziej krótkoterminowy cel, ze względu na to, że no raptem za dwa miesiące rozpoczyna się sezon wegetacyjny. i chcielibyśmy już z tymi badaniami wejść prosto w pole. To jest taki najkrótszy cel, jaki chcemy w tej chwili już wdrożyć.